Technika rolnicza idzie coraz bardziej do przodu, firma Deere jest jednym z liderów jeśli chodzi o wprowadzanie automatyki, rozwiązań, które rolnikowi tak naprawdę Pomagają bardzo w codziennej pracy, w dobrym wykonaniu pracy, ale równocześnie część rolników mówi, że traci przyjemność z jazdy traktorem, gdy ta jazda wprowadza się tylko do klikania, a traktor albo kombajn myśli sam. Gdzie jest ten złoty środek? Czy tak naprawdę nasze przeznaczenie to jest automatyzacja i człowiek pełniący już tylko obowiązki nadzorcy komputera? O to pytam pana Bartosza Białasa, brancz taktykal Managera z firmy John Deere. Wydaje mi się, że odpowiedź nie jest jednoznaczna, aczkolwiek wiemy też, że jeżeli chodzi o zatrudnienie w branży rolniczej, jest bardzo ciężko znaleźć osoby do pracy, dlatego też chcemy produkować więcej, szybciej. Te okna pogodowe są coraz bardziej krótkie. Z tego też względu jesteśmy nastawieni na wysoką wydajność. Jeżeli chcemy produkować więcej, wysoko wydajniej, pracować bez przestojów w trybie 24 godzinnym, z tą pomocą przychodzi automatyka, są tą przy... pomocą przychodzi automatyzacja, dlatego też maszyny stają się coraz bardziej autonomiczne i dlatego każda jedna firma i tutaj John Deere również inwestuje w tą automatykę i automatyzację. Gospodarz rolnik, jeśli idzie wykonywać jakiś zabieg sam, to on swoje pole zna, najczęściej od dzieciństwa, a przynajmniej od kilku, kilkunastu lat. Często jednak bywa tak, że wysyła pracownika, który nawet jeśli najlepszy, to pracuje zaledwie od roku i nie ma tego bagażu doświadczeń. I wtedy automatyka rzeczywiście pomaga, prawda? Oczywiście, że tak, automatyka zdecydowanie pomaga. Gospodarz, właściciel gospodarstwa zna bardzo dobrze swoje pole, ale też wszelkie informacje, które są na polu są również zawarte dzięki tej automatyce w centrach operacyjnych, w chmurach, gdzie później te informacje są wykorzystywane do różnych zabiegów agrotechnicznych jak choćby precyzyjne dawkowanie nawozów na polach. No właśnie, bo te dane z kombajnu możemy pobrać i podłożyć je później ciągnikowi przy rozsiewaniu nawozu, aplikacji nawozów do lisny. Oczywiście, że tak. Wszelkie informacje zbierane na polu, które są później agregowane w centrach operacyjnych, są z przeznaczeniem dla wszelkich zabiegów agrotechnicznych w opryskiwaniu, czy też wsianiu. Oczywiście, że tak. I do tego wystarcza JD-Link, czy trzeba coś je? Wszelkie informacje zapisywane są w centrum operacyjnym, czyli oczywiście dzięki jd Linkowi zbieramy informacje, które są zawarte na polu, ale każdy też z maszyn, z maszyny, które są wyposażone w te zintegrowane narzędzia zbierają osobno informacje, które później właśnie agregowane są w tym zbiorczym centrum informacyjnym do późniejszego wykorzystywania w każdych zabiegach hydrotechnicznych. Jak dużo nas dzieli od momentu, kiedy rolnik, gospodarz będzie siedział w fotelu, ale nie ciągnika, tylko w fotelu przy kominku i klikał wyłącznie myszką, a maszyny będą wykonywały wszystkie czynności automatycznie? Wydaje mi się, że jest to odległa przyszłość, aczkolwiek tak zdecydowanie wszystko idzie w tym kierunku, aby automatyka wkraczała w nasze życie, Dlatego też no, wszystkie firmy inwestują w tą automatykę. E, sam John Deere również przedstawił projekt autonomicznego ciągnika, który jest zasilany prądem. E, jest to na razie koncepcyjne rozwiązanie, aczkolwiek badania w dalszym ciągu trwają i tak, zdecydowanie idzie to w tym kierunku, aby automatyka no, na dobre zagościła w gospodarstwie. No, ale z drugiej strony jak ciągnik zasilany prądem, no to pojawia się bardzo poważny problem problem magazynowania tego prądu, bo wydolność, pojemność akumulatorów wcale nie jest aż tak duża. Kabla ciągnąć za sobą się nie da, więc to chyba jednak lata badań jeszcze. Lata badań zdecydowanie tak, aczkolwiek tutaj ten projekt był z wykorzystaniem właśnie kabla. Kabla, który nie przeszkadzał w codziennej pracy temu ciągnikowi. Automatyka była na tyle rozwinięta, że ten kabel nie przeszkadza jest automatycznie zwijany, rozwijany Także jeżeli chodzi o akumulatory nie ma problemu z agregowaniem czy też z, z akumulowaniem tej mocy i wykorzystaniem później tej mocy na, na polu. I ostatnia sprawa z tych ponad 100 lat historii John Deera. Jaki jest Pana ulubiony ciągnik i dlaczego? Zdecydowanie, jeżeli powiedzieliśmy sobie o dużych ciągnikach, to wydaje mi się, że seria 8R. Seria 8R jest moją ulubioną serią maszyn z tego względu, że są to maszyny przeznaczone do ciężkich prac, które pracują bardzo ciężko i bardzo wydajnie i przede wszystkim bardzo oszczędnie.